Zacznę od zamachów. w Jedyna nie okazja No nie, ale nie w takiej ilości Ale tak skomensowane ja z miasta jestem, ja kury widziałem tutaj na talerze <grym zimny> tu na kurnik właśnie. O właśnie Tam dopiero. A to będzie się działo. Tam rarytas też I smaknie. <grym> I to tyle 5 Pani chciała, tak? Tak, chcę, chcę takich ład, ładnych 5 sztuk Więcej nie mam, bo na tyle no, Mówię, lepsze zdjęcia wychodzą na kurniku Może no, 100 Z zielonej góry Mówię, na kurnik Jedźcie sobie, porobicie zdjęcia, wszystko, co chcecie Widzę, że to do nich nie pojedzie. A co nas interesuje? nie Ale ja tu, się, się. tu się, ja, ja. się w tym mieści. To się nie Nie, czy one nie ma, nie nie ma, na No na nie No na Jeszcze będzie Jeszcze tu jeden, Da, și pe toate Się szybko rusza, bo tutaj na ulicy stoimy. Ja tak wiem, nie wiem, wiem że tam się musiał bo ja czekałam O, O, 18. nie będziemy No niech pani sobie zobaczy. Иди, иди, иди, иди. Сюда, Страшно. Где это?